Kąd proście zmierza, powiedz mi Janusz, powiedz mi Janusz, rusza swe raciczki jak zwiewne trzewiczki i pomyka tu i pomyka tu, rusza swe raciczki jak zwiewne trzewiczki i pomyka tu i pomyka tu. Ryjek swój różowy wpycha w ziemię tak, wpycha w ziemię tak, bo to trzoda chlewna zwina, niczym zebra, lubi truflu w smak, lubi truflu w smak. <śmiech> <śmiech> brawo, brawo. No bardzo comments. Hej, pewnie leci w moją stronę. Tak?